Cześć, jak się macie? Co u Was słychać? Ja nazywam się Piotr i zapraszam wszystkich, którzy uczą się języka polskiego do posłuchania dzisiejszej, ostatniej już w tym roku audycji. Na dziś nie przygotowałem historii, nie opowiem Wam o żadnym słynnym człowieku, sławnym Polaku, ani o żadnym specjalnym wydarzeniu. Już prawie koniec roku. Dlatego pomyślałem, że warto podsumować ten rok. Warto spojrzeć w przeszłość i pomyśleć, czy udało się wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Jeśli nie robiliście planów, to trudno będzie Wam teraz to sprawdzić. Niektórzy nie robią planów, bo sami nie wiedzą, jaki jest ich cel. Dokąd dążą Moim zdaniem warto jest jednak robić plany I co pewien czas sprawdzać czy jesteśmy na dobrym kursie Tak jak Krzysztof Kolumb Krzysztof Kolumb gdy wypływał pierwszy raz Miał zamiar dopłynąć do Indii Taki miał plan To prawda, że dotarł w zupełnie inne miejsce niż zamierzał tak to już jest. Czasami coś planujemy, ale życie sprawia, że lądujemy w zupełnie innym miejscu niż chcieliśmy. Gdy pomyślę o naszej grupie, o grupie osób, która uczy się ze mną języka polskiego, to jestem bardzo szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo każdego roku nasza grupa jest coraz większa. Coraz więcej osób odwiedza stronę realpolish.pl I coraz więcej osób słucha moich audycji Bardzo wam dziękuję Bardzo się cieszę, że mogę wam pomagać W tym roku spotkało mnie wiele przyjemności z waszej strony Wiele miłych chwil przeżyłem Udało mi się spotkać z niektórymi z was osobiście nie przez internet, ale na żywo Jak to mówimy, oko w oko To niesamowite przeżycie Dostałem od was wiele przesyłek z prezentami Byłem zaproszony nawet na urodziny Stanów Zjednoczonych Do ambasady w Warszawie Bez wątpienia, to był niesamowity rok Wiem, że niektórzy z was zrobili wielkie postępy przez ten rok Pracowaliście ciężko i teraz macie wspaniałe efekty. Skąd o tym wiem? Dzięki waszym nagraniom, dzięki waszym listom. To wspaniale, że do mnie piszecie. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Ostatnio napisał do mnie Kevin z Anglii. Napisał tak. Cześć Piotr. Mam na imię Kevin i mieszkam w Anglii. Ostatnio ukończyłem kurs 100 Daily Police Stories Nauczyłem się dużo z tego kursu Ale oczywiście jeszcze muszę wiele się nauczyć Teraz jest Boże Narodzenie I jestem we wsi Bratucice Koło Krakowa w Polsce Z żoną i jej rodziną Jest bardzo fajnie tutaj Smakuje mi jedzenie Czerwony barszcz, karp, pierogi, sałatka, surówki i ciasto Mamy ładne, żywe choinki i cały dom ma dekoracje i wygląda bardzo fajnie Miałem nadzieję, że będzie śnieg tutaj, ale niestety nie ma śniegu Moja teściowa i teść nie mówią po angielsku, więc muszę mówić po polsku Ja nie umiem mówić bardzo dobrze, ale możemy komunikować się ze sobą i możemy mówić na wiele tematów Myślę, że moja teściowa i teść są bardzo zadowoleni, że mogę z nimi rozmawiać. W nowym roku chciałbym przyłączyć się do VIP Real Polish Club, bo bez Ciebie, Piotr, nauczyć się po polsku jest powoli i trudno. Dziękuję bardzo za Twoje fajne lekcje. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Trzymaj się, pa, pa. Dzięki Kevin, bardzo mi miło, bardzo mi zrobiłeś fajną niespodziankę Dobrze jest wiedzieć, że możesz rozmawiać ze swoją rodziną z Polski A ja w jakiś sposób również mogłem Ci pomóc To bardzo miłe uczucie Dziękuję Ci Kevin i dziękuję również wszystkim, którzy piszą do mnie z wieloma z was spotykamy się na webinarach Nasze spotkania zaczęliśmy już wcześniej, w poprzednim roku W tym roku bardzo już przywykłem do naszych regularnych spotkań Bardzo lubię te wieczory na żywo I bardzo się cieszę, że wiele osób przychodzi, żeby uczestniczyć w tych transmisjach Ostatnio mieliśmy jakieś kłopoty techniczne. Nie wszystkim udało się połączyć. Bardzo przepraszam za to. Czasami nie udaje mi się wszystkiego kontrolować. I niektóre rzeczy uciekają spod kontroli. Jak to mówimy, wymykają się spod kontroli. Tak, to prawda. Niektórych rzeczy nie możemy kontrolować. Ale jest mnóstwo rzeczy w naszym życiu, które możemy kontrolować i które powinniśmy kontrolować. Teraz jest dobry na to czas. Prawdę mówiąc, codziennie jest na to dobry czas. Ale skoro zaczynamy liczyć dni w nowym roku, ludzie myślą, że jest to dobry czas na zmiany. Właśnie teraz robimy różne postanowienia, a za miesiąc śmiejemy się z tego, że nie jesteśmy w stanie wytrwać w naszych postanowieniach. Czy wiecie, że siłownie najwięcej zarabiają nie na tych, którzy kupili abonamenty i chodzą ćwiczyć, a na tych, którzy kupili abonamenty i nie przychodzą ćwiczyć, nie zajmują miejsca? To, w jakim miejscu znajdziemy się za rok, zależy od tego, jakie decyzje podejmiemy i jakie je zrazu zrealizujemy. Co zrobimy, żeby znaleźć się w wymarzonym miejscu. To, jakie mamy nawyki, to, co robimy codziennie, Prowadzi nas do jakiegoś miejsca Owszem, po drodze Życie sprawia nam wiele niespodzianek I to jak reagujemy na różne sprawy Także ma wpływ na naszą drogę Na naszą trajektorię Chcecie nauczyć się mówić płynnie po polsku? Chcecie lepiej porozumiewać się po polsku? Róbcie codziennie mały krok w tym kierunku To jest jedyna droga Nie ma drogi na skróty Codziennie jeden krok Jednak gdy za rok Spojrzycie za siebie Zobaczycie, że jesteście w zupełnie innym miejscu Dużo dalej niż rok temu Jeśli mówimy o naszych postanowieniach, o postanowieniach noworocznych, to chcę Was przed czymś przestrzec. Mam już prawie 50 lat, więc myślę, że mogę dać Wam pewną radę jako człowiek doświadczony. Jeśli robicie jakieś postanowienie, to róbcie to ba bardzo. Ostrożnie. Kiedy przychodzi koniec roku, wszyscy wokoło robią jakieś postanowienia, i my też myślimy sobie: Okej, okay, okej, okay, muszę coś postanowić, co by tu zmienić. A już wiem, chcę schudnąć kilka kilo. Lepiej dobrze pomyśl, zanim zrobisz postanowienie. Za kilka tygodni możesz pomyśleć: Jestem do niczego. Nie umiem dotrzymać postanowień. Zaczniesz myśleć źle o sobie. Lepiej nie robić postanowień, jeśli nie ma się zamiaru ich dotrzymać. Rozumiecie, o czym myślę. Okej, okay, czasami zastanawiam się, czy ja powinienem wam to wszystko mówić. Pouczać was. Jakie mam prawo do tego. Kim ja jestem, że was pouczam. Myślę, że sam mógłbym się wielu rzeczy od was nauczyć Prawda jest taka, że ludzie, którzy prowadzą blogi, podcasty, mają swoje kanały na YouTube Zawsze chcą nas czegoś uczyć Zawsze dają nam jakieś rady Czasami lepsze, czasami gorsze Moi drodzy, doskonale was rozumiem, jeśli macie tego dość co za dużo to niezdrowo. Zatem będę powoli kończył ten może trochę dziwny podcast. Na pewno trochę nieuporządkowany. Na pewno trochę inny niż zwykle. A więc zbliża się kolejny rok. Kolejne 365 dni. Wyobraźcie sobie, że macie bardzo specjalne Konto bankowe Każdego ranka Bank daje Ci 86 400 dolarów Albo euro, złotych Czego chcecie? Możesz wydać wszystkie pieniądze Na co chcesz ale nie możesz przekroczyć tej kwoty Nie możesz wydać więcej Możesz wydać mniej Albo dokładnie tyle, ale nie więcej Ale następnego ranka Znowu masz pełne konto Znowu masz kolejne 86 400 dolarów Fajnie, co? Możesz wydać ile chcesz Co byś zrobił? Oczywiście Korzystałbyś z pieniędzy każdego dnia, prawda? Wydawałbyś codziennie Ile tylko się da Co by było, gdybym powiedział wam, że każdy z nas ma konto w takim banku. Z każdego ranka dostajemy dokładnie 86 400 sekund do wykorzystania. Możemy wykorzystać dokładnie tyle. Ani sekundy więcej. To konto nie pozwala na robienie debetu. Każdego dnia dostajemy 86400 sekund. Sekundy, których nie wykorzystamy, po prostu przepadają. Nie ma powrotu. Możemy wykorzystać dokładnie tyle. Nie możemy ich zostawić na później. Musimy wykorzystać każdą sekundę właśnie teraz. Tylko od nas zależy, czy to zrobimy i jak to zrobimy Rzecz nie polega na tym, że nie mamy czasu na coś Mamy czas, codziennie dostajemy 86 86400 sekund Kwestia polega na tym, czy chcemy ten czas wykorzystać I na co przeznaczymy ten czas To zależy tylko od nas Życzę Wam, żebyście w tym roku wykorzystali każdą sekundę Dokładnie tak, jak chcecie Życzę Wam, żebyście nie zmarnowali ani jednej sekundy Żebyście za rok mogli powiedzieć Jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwa Z każdej sekundy, którą przeżyłem w tym roku Życzę Wam również dużo zdrowia i dużo miłości życzę wam, żebyście byli szczęśliwi. Życzę wam doskonałej zabawy sylwestrowej. Bawcie się dobrze i do usłyszenia w przyszłym roku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl